Wilno zostało zapomniane, mówili, i porzucone na łaskę losu. Sytuację naszą i tu oceniono jako zgoła beznadziejną. Pozostawiłem w ekspozyturze pewne raporty moje, które chciałem jeszcze przekazać do sztabu naczelnego wodza i postanowiłem niezwłocznie wracać do Kowna. Wilno w dniu tym, 13 września 1939 roku, Sprawiało niewymownie przykre i ponure wrażenie. Byłem ubrany po cywilnemu. Łatwiej mogłem obserwować nastroje. Na ulicach można było spotkać licznych oficerów i szeregowych, zapełniających chodniki, stojących grupkami albo spacerujących bez celu. Spotykani rzadko przechodnie mieli zatroskane, pochmurne twarze. Wszyscy byli gorzej ubrani, szli, śpiesząc się. Ulica Wileńska nagle zszarzała a widziałem ją po raz ostatni w blasku splendoru i wielkiego ożywienia 15 sierpnia w czasie rewi i uroczystości 25-lecia pierwszej Dywizji Piechoty Legionów. Wilno dotąd nie było bombardowane, czasami ukazywały się tylko pojedynczy samolot wywiadowczy, to też nie doznało najmniejszych szkód, katedra wileńska, ostra brama z cudownym obrazem Matki Bożej, wszystkie stare kościoły, z pobernardyńskim na czele, a przede wszystkim kościół świętej Anny z XIV wieku, stały poważnie i dostojnie, jakby strzegły odwiecznej katolickiej tradycji Wilna. Postanowiliśmy ze Stefą odwiedzić cmentarz na Rossie i spojrzeć raz jeszcze na płytę kryjącą serce marszałka Józefa Piłsudskiego i na grób jego matki, urodzonej Billewiczówny. Tu było wszystko bez najmniejszej zmiany. Panował spokój i cisza. Przy grobie matki Piłsudskiego stali wyciągnięcie jak struny nieruchomi harcerze z karabinami, pełniący warte zamiast żołnierzy z pierwszej dywizji piechoty Legionów. Jak przedtem bieliły się długie szeregi prostych żołnierskich krzyży, na całym cmentarzu na rozście. Oddaliśmy oboje pokłon i hołd cieniom matki marszałka i jego sercu i poszliśmy z powrotem. Czy to już oznacza minioną epokę? A może i nasza też właśnie teraz przemija? Powracając z Rosy, szliśmy przez ostrą bramę. Było jesienne popołudnie, zachodziło słońce i ostatnimi promieniami padało na ulicę Ostrobramską. Klęczało parę osób, kobiet przeważnie i żarliwie modliło się. Uklękliśmy i my ze Stefą, ażeby zmówić krótką modlitwę. Obraz Najświętszej Panny Maryi był już zasłonięty. Odchodziliśmy spod rostej bramy z poczuciem, że tu nigdy już nie wrócimy. Panował nad nami wszechładnie złowrogi nastrój, że już przegraliśmy wszystko. Postanowiłem, że będąc w Wilnie, może po raz ostatni, odwiedzić kaplicę Skale Christi, ufundowaną przez mojego przodka w głównej linii Józefa Mitkiewicza, Cywuna Drwieńskiego i posła księstwa Żmuckiego w roku 1621 na Sejm Rzeczypospolitej w kościele pobernardyńskim pod wezwaniem świętego Franciszka Serafickiego. Kościół ten był założony przez króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Kazimierza Jagiellończyka w roku 1492. Kaplicę Skalle Christi ufundował Józef Mitkiewicz w roku 1617 i jak głosi napis Odnowiono ją w roku 1820. Byłem już kilka razy w tej kaplicy, więc poszliśmy ze Stefą tam jeszcze raz. Wyjeżdżaliśmy z Wilna późnym wieczorem. Często i bardzo długo oglądaliśmy się na niknące w oddali, w odblaskach zachodzącego słońca, nasze Wilno. Podoficer nasz z Korpusu Ochrony Pogranicza wyglądał na rezerwistę, zapytał mnie, po upewnieniu się w moim paszporcie, że jestem pułkownikiem i Atasze wojskowym w Kownie, co słychać na naszym froncie i czy Niemcy są daleko od Wilna. Zaspokoiłem jego ciekawość, podając mu wiadomości, że odchodzimy na południe w kierunku Małopolski Wschodniej. Nie tego wszakże interesowało, bo niedosłuchawszy połowy moich wywodów powiedział z najwyższym przekonaniem — to nic nie szkodzi, że my się cofamy. Francuzi i Anglicy pobiją Niemców z kretesem już nie za długo. Lotnictwo angielskie już przyleciało do Polski i daje szkołę szwabom. Pójdziemy niebawem znowu naprzód. Powiedziane to było z taką pewnością siebie i ze świętą wiarą w Polskę i w jej sojuszników, że zamilkłem. Z ciężkim uczuciem upokorzenia po tej rozmowie przejechałem polską granicę. Zbyt wielki kontrast panował między tym wierzącym w zwycięstwo nasze skromnym podoficerem, a ludźmi, których widziałem i słuchałem w Wilnie. Nie wiedziałem jeszcze, ale przeczuwaliśmy oboje, że byliśmy w Rzeczypospolitej Polskiej, w naszym ukochanym, umiłowanym Wilnie po raz ostatni. Do granicy litewskiej dojechaliśmy przed samym świtem. Litewski strażnik, podoficer, ten sam, który mnie wyprawiał raniutko do Wilna, powitał nas z szerokim uśmiechem na twarzy. Przybił pieczątki na paszportach i powiedział po litewsku — już pan pułkownik wraca do nas, teraz w kownie dużo bezpieczniej niż w Wilnie. W drodze do Wilna i powracając stamtąd miałem sposobność przekonać się, że generał Rasztikis święcie dotrzymuje swego słowa co do Wilna. Wbrew kursującym w Wilnie usilnym pogłoskom, nawet w naszych sferach wojskowych, że na Litwie już wszystko jest przygotowane do marszu na Wilno, że dowódca Szaulisów, pułkownik saladżuis będzie litewskim-Żeligowskim, że na kierunku wileńskim po litewskiej stronie skoncentrowane są wielkie siły litewskie, nie widziałem najmniejszych tego objawów. Przeciwnie. Obsada litewskiej straży granicznej wydała mi się nawet mniej liczna niż przed miesiącem. 15 września. Wiadomości z frontu naszego są coraz gorsze. Niemcy nadawali komunikaty o rozbiciu polskiej armii Radom. Warszawa jest już całkowicie otoczona i odcięta. Podłowiczem i Skierniewicami biją się w warunkach osaczenia Armię Generałów Kutrzeby i Bartnowskiego, Armię Poznań i Pomorze, usiłując się przebić w kierunku Warszawy. Potwierdzało to w zupełności wszystko, co usłyszałem w Wilnie. Kampania nasza jest przegrana. Utraciliśmy prawie całe terytorium, nie posiadamy już żadnego przemysłu, żadnych zasobów i przede wszystkim przestrzeni i tyłów potrzebnych do zreorganizowania naszych rozstrzępionych sił. Są wiadomości, że marszałek Śmigły ryc i cały sztab naczelnego wodza znajdują się w Kutach lub w Kołomyi. Prezydent Mościcki i rząd polski z premierem generałem Sławojem Składkowskim są już w zaleszczykach na granicy rumuńskiej, prawdopodobnie gotowi do opuszczenia Polski i udania się do Francji albo do Anglii. Z boleścią i ciężkim sercem muszę patrzeć bezradnie na agonie Wojska Polskiego, które samo bez najmniejszej pomocy od naszych sojuszników Francji i Anglii krwawi się wobec wielokrotnie przeważającego nieprzyjaciela w obronie ziemi ojczystej i jej honoru. Mimo to wierzę, że dziejowej sprawiedliwości stanie się zadość. Niemcy z Hitlerem padną i odzyskamy Polskę. Najgroźniejsze niebezpieczeństwo w tej chwili to ewentualność zawarcia pokoju z Niemcami przez Anglię i Francję po wytrąceniu Polski z szeregów walczących. Wówczas Hitler zrobi zapewne z Polski malutkie państewko pod protektoratem Niemiec. Niemiecki atasze wojskowy, w Kownie, pułkownik Just, już to zapowiada, rozgłaszając na prawo i na lewo Litwinom. Co uczyni marszałek Śmigły? Czy pozostanie z resztkami wojska do ostatnich walk, czy też uda się na wygnanie, aby tam, we Francji, próbować tworzyć nowe Wojsko Polskie? A jeżeli Rosja Sowiecka wmiesza się, to po czyjej stronie? Wkroczenie obecnie Rosji Sowieckiej jako oswobodzicielki przed Niemcami na tereny wschodniej Polski... To zatrucie ludności komunizmem i pewna rewolucja socjalna we wschodniej Polsce. Ponadto umowa Rosji z Niemcami oznacza niechybnie nowy podział Polski. Może należało w roku 1934 pójść wyraźnie na Pakt Wschodni i zgodzić się na sojusz z Rosją Sowiecką łącznie z Czechosłowacją, a na zachodzie z Francją. Można było ewentualnie zgodzić się nawet na wkroczenie w razie zagrożenia przez Niemcy wojsk sowieckich na tereny nad Bałtyki, Wilna i Lwowa, jak to w roku 38 proponował sztab sowiecki. Może to nie doprowadziłoby do wojny, bo Hitler musiałby dobrze zastanowić się, nim by zaryzykował wojnę na dwa fronty z dużą przewagą przeciw Niemcom. Graliśmy rolę wielkiego mocarstwa, nie będąc nim ani militarnie, ani tym bardziej gospodarczo, a społeczeństwo polskie, zwłaszcza szerokie masy, poiliśmy i karmiliśmy rzekomą potęgą Wojska Polskiego, kiedy w istocie tak nie było. Każdy, nawet laik pod względem militarnym, musiał zdawać sobie sprawę z tego, że polskie siły zbrojne wyglądały do roku 1939 jak armia z roku 1918. Stefan Mossor, podpułkownik dyplomowany, autor m.in. książki Nowoczesna wojna, dowodził szóstym pułkiem strzelców konnych w 1939 roku, gdy te pamiętniki były pisane. Po wojnie powrócił do Polski w roku 45 i zmarł w stopniu generała dywizji w roku 53. Miał zupełną słuszność, pisząc w swojej książce o nieprzygotowywaniu Wojska Polskiego, ba całej Polski jako państwa do samodzielnej rozprawy z siłami zbrojnymi Niemiec. Mózg tego człowieka przewidział dokładnie, czym Polsce grozi rozprawa w cztery oczy stałą potęgą Niemiec. Jedno tylko jest chwalebne. Honor polskiego oręża i honor narodu polskiego są uratowane. Nie poddaliśmy się Niemcom, nie poniżyliśmy się kapitulacją Hitlerowi, nie ulegliśmy ani na jedną pięć a walkę stoczyliśmy samotnie, bez niczyjej pomocy. Był u mnie Jerzy Drobnik z wiadomością, że woldemarowcy rozrzucają ulotki nawołujące Litwinów do marszu na Wilno. Na pewno robią to agenci niemieccy. Pułkownik Deglavs powtórzył mi wczoraj swoją rozmowę z pułkownikiem Justem, który twierdził stanowczo, że do 1 października wszelki opór Polski będzie zupełnie zlikwidowany, że Polska jako samodzielne państwo nie ma prawa do istnienia i musi pozostać pod protektoratem Niemiec. Pułkownik Deglaws zapewniał mnie znowu, że nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo ze strony Litwy i że nawet gdyby Niemcy opanowały terytoria, do których Litwini roszczą pretensje, Wilno, to i tak prezentu z rąk niemieckich nikt w Litwie nie przyjmie. Na Litwie jest jeszcze dość spokojnie, życie w Kownie płynie normalnym trybem. Nie odczuwa się tutaj żadnych braków poza racjonowaniem benzyny, nafty i cukru. Prasa litewska okazuje Polsce dużo sympatii i na ogół pisze o Polsce przychylnie. Społeczeństwo litewskie odnosi się do Polski również z wielką sympatią, którą okazuje nam członkom poselstwa różnymi sposobami. Obok tego spotyka się czasami i złośliwość, że oto tak pewnych siebie, butnych i zarozumiałych Polaków, którzy nie chcieli pomóc Czechosłowacji w roku 1938, krzywdzili Ukraińców, Białorusinów i Litwinów w Polsce, biją teraz Niemcy. Opowiadaliście nam, Litwinom, że Polska stanowi silne mocarstwo i taką prowadziliście politykę względem słabszych od siebie. Teraz macie dobrą naukę. 16 września Wczoraj nie ukazał się już komunikat prasowy Sztabu Naczelnego Wodza. Stacja radiowa Baranowicze została przez Niemców zbombardowana. Wilno było wczoraj po raz pierwszy silnie bombardowane. Są zabici i dużo rannych. Komunikaty Sztabu Niemieckiego wskazują, że pancerno-motorowe jednostki niemieckie dotarły pod sam Brześć nad Bugiem, Siedlce, Lublin, Lwów i na południe od Lwowa. W południe zjawili się u mnie w biurze zupełnie nieoczekiwani estońscy oficerowie, pułkownik... Raidna i major Masim, których Wyprawiłem kilkanaście dni temu do Polski jako obserwatorów sztabu estońskiego. Powrócili oni ze sztabu naczelnego wodza w Brześciu nad Bugiem. Pułkownik Raidna zachowuje jednak powściągliwe milczenie co do swoich wrażeń z pobytu w Polsce, a zwłaszcza w sztabie polskiego naczelnego wodza. Po paru minutach zupełnie jałowej rozmowy wyjawia cel swojego przybycia. Mianowicie oświadcza mi tonem mentorskim, że Polacy popełnili ciężki błąd rozpoczynając wojnę z Niemcami o Gdańsk i o Chosin, jak się wyraził, mówiąc po rosyjsku, że rozpętaliśmy wielki pożar w Europie, a teraz zagraża Polsce zupełna zagłada, bo z jego informacji wynika, że Rosja Sowiecka mobilizuje się i niebawem wystąpi przeciwko Polsce. Czeka więc nas nowy rozbiór. Przyznaję, że się trochę uniosłem. Odpowiedziałem mu, że zagarnięcie przez Niemcy albo przez Rosję Polski oznacza upadek samodzielnych państw bałtyckich, Estonii w szczególności, bo tylko istnienie niepodległej Polski warunkuje byt niezależnych państw bałtyckich. Wybuchnąłem gwałtownym atakiem na Niemcy i na Rosję Sowiecką. Na Niemcy za haniebne na nas napaści, na Rosję Sowiecką, iż jeśli sprawdzi się to, co on mówił, napada na sąsiada, będącego w niezwykle trudnej sytuacji, wbijając mu nóż w plecy. Po pułkowniku Raidnie przyszedł Anglik, pułkownik Weil, który jest najwidoczniej bardzo poruszony tragicznym obrotem wydarzeń w Polsce i uczciwie, jak przystało na Anglosasa, zaambarasowany brakiem wszelkiej pomocy ze strony zachodnich mocarstw dla Polski. W sposób wyjątkowo gorący i serdeczny, jakby nie był rodowitym Anglikiem pułkownik Wael, Uroczyście zapewnił mnie, że nawet gdyby Polska została w tym pierwszym okresie wojny całkowicie pobita i utraciła całe swoje terytorium, to z czasem, po zwycięstwie nad Niemcami, odzyskamy z powrotem swoje państwo. Twierdził przy tym, że wojna przeciw Niemcom będzie trwała co najmniej trzy lata, bo trzeba dużo czasu na zmobilizowanie sił Imperium Brytyjskiego. W czasie wizyty pułkownika Weil nadszedł Francuz, porucznik Pichon... Ten, jak prawdziwy Francuz, głośno urągał i uwolewał nad powolnością działań wojennych francuskich na froncie zachodnim i krytykował ostro swoje naczelne dowództwo generała Jemelin za nieokazanie w Polsce dotychczas pomocy, chociażby tylko działaniami lotnictwa. We wspólnej już rozmowie z Anglikiem i Francuzem popuściłem sobie wodzy i wyrąbałem, że popełniliśmy wielki błąd w planowaniu sojuszy przeciw niemieckich budując nasze działania obronne na realnej pomocy mocarstw zachodnich, nie oglądając się na bliższych sąsiadów na wschodzie Europy. Oświadczyłem im, że w okresie minionych 16 dni tej ciężkiej walki o nieznanym dotychczas nasileniu lotnictwa i broni pancernej Polska nie otrzymała jako sojuszniczka żadnej pomocy od swoich sojuszników zachodnich. Generał jean nie potrafił wyjść za linię Marzynota. Szeroko bowiem rozreklamowana akcja w obszarze Saary jest jedynie drobną operacją demonstracyjną, lecz nie uderzeniem w wielkim stylu. Mam też wrażenie, że było w tym więcej dymu niż ognia i zakrawa to namydlenie nam oczu. Zapewnienie generała Jamalin, o czym słyszałem w Warszawie, że w ciągu dwóch tygodni po uderzeniu niemieckich przeciwko Polsce znajdzie się z całą armią francuską na wschodnim brzegu Renu i będzie nacierał wprost na Berlin, nie sprawdziło się w najmniejszym stopniu. Na froncie zachodnim we Francji w szesnastym dniu wojny jest dotychczas zupełnie cicho, panuje absolutny spokój. Bijemy się tylko my, Polacy. Nie dostaliśmy od mocarstw zachodnich, od Wielkiej Brytanii przede wszystkim, nawet pomocy lotniczej w formie bombardowania niemieckich tyłów i ośrodków, jako represji za zbombardowane bezbronne miasta polskie. Bijemy się od 16 dni w Polsce zupełnie samotnie, z całą przewagą niemiecką. Jest w tym dużo naszej własnej winy, ale nie mniejsza jest i wina zachodu, że taka jest sytuacja. Trochę żałowałem później, gdy nieco ochłonąłem, że powiedziałem tak ostro moim kolegom, Anglikowi i Francuzowi, ale korzyść z tego będzie ta, że natychmiast powtórzą moje słowa swoim sztabom generalnym. Omówiłem dzisiaj z ministrem Harwatem sprawę ewentualnej ewakuacji poselstwa RP w Kownie i postępowanie nasze na wypadek konieczności wyjazdu z Kowna w razie zajęcia Litwy przez Niemców. Ustaliliśmy, że całe poselstwo RP z personelem wycofa się przez Rygę, Tallinn do Helsinek, a potem do Szwecji, a ja jako wojskowy do Francji do tworzącej się tam już jednostki polskiej pod dowództwem generała Ferka Błeszyńskiego. Po południu litewska agencja telegraficzna ELTA doniosła, że rząd Polski znajduje się w Kutach pod Kosowem nad samą granicą rumuńską, gotowy do jej przekroczenia. W Kutach, według Elty, jest również cały korpus dyplomatyczny z Warszawy, który częściowo już zaczyna opuszczać siedzibę rządu polskiego. Część przedstawicieli wyjeżdża do pobliskich Czerniowiec, a część wraca przez Rumunię do swych krajów, pozostawiając nielicznych, niższych urzędników. Dzisiaj o świcie minister Harwat... Wyjechał do Wilna zaproszony przez wojewodę Maruszewskiego. Chodzi o zabezpieczenie i wywiezienie pewnej gotówki w walutach obcych i w złocie będącej w wileńskim oddziale Banku Państwa i w dyspozycji wojewody wileńskiego. Otrzymałem od Harwata oficjalny dokument, że na czas jego nieobecności w Kownie jestem szarżę d'affer poselstwa RP celem notyfikowania Litwinom w razie potrzeby. Zastanawiałem się głęboko nad przyczynami naszej porażki i to nie tylko polskiej armii, ale i całego aparatu państwowego. Oczywiście odpowiedź na to jest gotowa. Ponad dwukrotna przewaga liczebna Niemców i wielokrotna przewaga w lotnictwie i broni pancernej brak absolutnie pomocy ze strony sojuszników Francji i Anglii. To wszystko jest bezsporną prawdą, ale dlaczego tak szybko Niemcy nas rozbili? Czy z powodu małej przestrzeni do manewru i braku przeszkód naturalnych w Polsce, powstrzymujących szybkie działania broni pancernej? Być może. W każdym razie trzeba wyraźnie stwierdzić, że do wojny z Niemcami zupełnie nie byliśmy i nie mogliśmy być przygotowani w tak krótkim czasie i bez potrzebnych środków. Naszą winą jest także, że w wojnie przeciw potędze niemieckiej jesteśmy na wschodzie Europy zupełnie sami. Nasza obrona przeciwlotnicza równała się z zeru. Liczba dział była niedostateczna. Schronów przeciwlotniczych nie było w Polsce nigdzie z wyjątkiem Warszawy, gdzie był gotowy schron naczelnego dowództwa. Motoryzacja Wojska Polskiego zupełnie nie była rozwinięta, a nawet zapoczątkowana. Mamy w dalszym ciągu tabory konne, mamy całą artylerię o trakcji konnej, nawet ciężką. I zaledwie jedną brygadę zmotoryzowaną. Na początku września 1939 roku była formowana druga zmotoryzowana brygada, Warszawska Brygada Zmotoryzowana. Polskie drogi na ogół nie są przystosowane do masowych działań nowoczesnych armii. Jeśli teraz Niemcy ich użyją, to dzięki wyjątkowej suszy tego lata... Polski aparat państwowy i administracyjny załamał się z miejsca pod wpływem pierwszego uderzenia niemieckiego. Wojewodowie, starostowie i miejscowa policja uciekali podobno pierwsi przed Niemcami, porzucając ludność cywilną na łaskę losu i Niemców. Radiofonia po prostu zawiodła. Mało stacji radiowych, w dodatku niechronionych i nieprzygotowanych do wojny. Po zajęciu przez Niemców Raszyna, stacja Warszawa, nastąpił koniec obsługi radiowej. Zapasy polskie były źle rozmieszczone, bo zbytnio na zachód od Wisły. Zresztą na no to nie było żadnej rady. Na zachód od Wisły, w tzw. Polsce A, znajdowała się większość bogactwa narodowego. Wojsko polskie w istocie swej bitne i oświetnym moralnym duchu było bardzo słabo uzbrojone w porównaniu z Niemcami. Lotnictwa, artylerii ciężkiej, działek przeciwlotniczych i przeciwpancernych, jednostek pancerno-motorowych niemal wcale nie mieliśmy, względnie bardzo mało. Dowodzenie armiami w czasie 16 dni tej kampanii pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza na najwyższym szczeblu. Jak widać z przebiegu działań nie udała się nam ani mobilizacja, ani koncentracja, zresztą przeprowadzane błędnie nie według planu z roku 36. Właśnie tego jednego, naszej koncentracji, nie jest w stanie zrozumieć litewski sztab generalny. Ustawicznie mnie pytają, co się w Polsce stało, kiedyż nareszcie rozpocznie się kontruderzenie. Osłona polska bardzo silna, może zbyt silna i rozmieszczona niecelowo na przykład na Pomorzu, została przez Niemców najpierw wyminięta, względnie przejechana przez szybkie jednostki pancerno-motorowe, a potem wzięta w kleszcze nadchodzących dywizji piechoty. W tych warunkach, wobec niegotowości odwodów, niemożliwe było zorganizować jakąkolwiek poważniejszą akcję obronną. Dziś bijemy się wszędzie, jednak w sposób niezorganizowany, każdy na własną rękę, bez dowodzenia ogólnego. Zapewne i Niemcom też niełatwo jest działać w podobnych warunkach. Są oni rozproszeni i mają bardzo rozciągnięte linie zaopatrzenia, lecz wobec olbrzymiej przewagi w powietrzu i na lądzie duszą każde nasze poczynanie w zarodku. 17 września Dziś o godzinie czwartej otrzymałem z Wilna wiadomość o wkroczeniu wojsk Rosji sowieckiej na całej przestrzeni polskiej granicy wschodniej, bez wypowiedzenia wojny. Co to ma znaczyć? Współdziałanie z Niemcami, czy też zabezpieczenie swoich granic. Ostatnie pociągnięcia polityczne wskazują, że Rosja zamierza odebrać Polsce, tak zwane przez nią zachodnią Białoruś i zachodnią Ukrainę. Będzie więc to nowy, czwarty z kolei rozbiór Polski dokonany przez te same mocarstwa zaborcze – Niemcy i Rosję. O wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski powiadomiłem pułkownika Dulksnysa dzisiaj o godzinie 8.30. Przyjął tę wiadomość z niesłychanym przejęciem. O godzinie 9.00 nadeszła wiadomość, że prezydent Mościcki, rząd polski z generałem Składkowskim i pułkownikiem Beckiem oraz naczelny wódz, marszałek Śmigły Rydz ze swoim sztabem przekroczyli granicę rumuńską w Zaleszczykach szukając schronienia na terenie Rumunii. Prawie jednocześnie otrzymałem wiadomość od porucznika Pichon z Paryża, że przybył tam generał Władysław Sikorski i że jest on przewidziany przez rząd Francji i Wielkiej Brytanii na nowego premiera rządu polskiego na wygnaniu oraz na dowódcę Wojska Polskiego, które ma być formowane we Francji. Na razie, mówił porucznik Pichon, jest to niesprawdzona wiadomość, jednak ona dużo mówi. Generał Sikorski jest znany w Polsce jako człowiek oddany Francji, poza tym od dawna jest stronnikiem sojuszu wojskowego z Rosją Sowiecką i z Czechosłowacją. Pisał o tym w swoich licznych artykułach w Kurierze Warszawskim przed wojną, jest przy tym zdecydowanym przeciwnikiem Niemiec. Z Polski przez Wilno i Suwałki zaczyna się ucieczka, istny eksodus różnych ludzi przed bolszewikami, lecz... Czy my, poselstwo polskie w Kownie, zdołamy się stąd wycofać? Jesteśmy pozostawieni sami sobie. Rząd polski ze sztabem Naczelnego Wodza opuścił granicę Polski. Ano, trzeba wytrwać aż do końca. Jeżeli na Litwę wkroczą Niemcy lub Rosjanie, grozi nam internowanie. Na razie nie zdradzają oni tych zamiarów. Chodzi prawdopodobnie o lokalizację wojny i zmuszenie Polski do bezwzględnej kapitulacji. Losy nasze są w ręku Anglii i Francji. Francuzom nie wierzę, bo niczego nie uczynili, do czego sami się zobowiązali przez generałów, Jamalun i Georgia na swoim zachodnim froncie. A jaka będzie dla nas Anglia? O godzinie 13 spaliłem na wszelki wypadek wszystkie moje akta, pozostawiając jedynie szyfry. Poselstwo nasze przygotowuje się do likwidacji. Wiadomości z Wilna wskazują, że bolszewicy podchodzą coraz bardziej w głąb Polski. Zaczyna działać niewątpliwie pakt niemiecko-sowiecki i to w chwili, kiedy Niemcy, zdaje się, musieliby wycofać się na front zachodni swoimi głównymi siłami. Do czego Rosja sowiecka zmierza? Jak mam sobie wytłumaczyć twierdzenia Majora Korotkich z grudnia 1938 roku? Czyżby naprawdę miał Stalin popchnąć Hitlera do wojny? 18 września Wczorajszy dzień przyniósł szereg poważnych wydarzeń. Litwa ogłosiła powszechną mobilizację. Deklaracja rządu litewskiego mówi, że zamiarem jego jest utrzymanie nadal neutralności i nie mieszanie się do konfliktu. Na Wilno Litwini nie pójdą. Zapewnienia danymi przez generałów Rasztikisa i Czerniusa zostały dotąd dotrzymane w całej rozciągłości. Litwini okazali się dotychczas narodem uczciwym i rycerskim, nie chcą oni dobijać ciężko rannej Polski. W sytuacji, jaka się wytworzyła stosunek ich do nas, Polaków, jest pełen prawdziwego współczucia, zrozumienia i wiary, że Polska odzyska swą pozycję po zakończeniu wojny. Wczoraj był u nas pułkownik Degla w słotewskiej atasze wojskowy ze swoją żoną. Oboje byli niesłychanie serdeczni. Deglaws wyraził mi głębokie współczucie swojego sztabu i był przy tym najwidoczniej bardzo wzruszony. Porucznik piszą, utrzymuje ze mną nieustanny kontakt. Gada bez przerwy i gestykuluje szeroko, jak prawdziwy Francuz z południa, ale zdaje się, że to porządny chłop. Dziś byłem w sztabie litewskim u pułkownika Dulksnysa. Aby przekazać w imieniu Wojska Polskiego wyrazy szacunku i prawdziwego uznania za rycerską postawę Litwy wobec nieszczęścia, jakie spotkało moją ojczyznę, miałem na myśli ostatnią deklarację rządu litewskiego. Pułkownik Dulksnes był bardzo serdeczny, również i inni oficerowie litewscy, których w sztabie spotkałem. Widzą w nas bohaterski naród, który walczy do ostatka o swoją wolność. Prosiłem pułkownika Dulksnysa o umożliwienie zajęcia się losem żołnierzy polskich, którzy niewątpliwie przekroczą granicę litewską w związku z najściem Sowietów na wschodnią Polskę. Zapewniłem sobie także pomoc w ucieczce z Litwy, w razie gdyby to było niezbędne, to znaczy jeśli by się znalazł w Polsce rząd, który chciałby uzurpować sobie prawo wydawania nam rozkazów z ramienia Niemców. To samo w odniesieniu do Rosji sowieckiej. Pułkownik Dulksnes przyrzekł mi tę pomoc. Powiedziałem mu, że zamiarem moim jest znalezienie się we Francji lub gdziekolwiek, gdzie będą walczyli Polacy pod polskim sztandarem. W nocy z 17 na 18 września przekroczyli granicę litewską wojewoda wileński Maruszewski, były premier Aleksander Prystor i szereg innych osób. W Wilnie jest jeszcze dość spokojnie. Wojska sowieckie są o 40 kilometrów od miasta. Powtarzają się wiadomości z Paryża o objęciu naczelnego dowództwa polskich sił zbrojnych przez generała Sikorskiego. Teraz dopiero rozumiałem, że Mossor pisał swoje artykuły, a nawet całą książkę Nowoczesna wojna pod wpływami Sikorskiego. Miał on najzupełniejszą słuszność i powinien zostać w przyszłości szefem sztabu głównego w Polsce.